Was, a konkretnie ja Was witam w, to już chyba jest albo czwarty, albo piąty odcinek Gier na Serio, zależnie czy Grzesiek zmontuje poprzedni, który nagraliśmy, czy, czy, czy mu się to nie uda. Tym razem nie ma Grześka, bo jest jeszcze w pracy, ale za to ze mną są Radek i Bartek. Przedstawcie się, panowie. Cześć, cześć, jestem Radek. Dzisiaj będę tutaj trochę gościnnie, ale, ale będę, pogadamy sobie, będzie fajnie. No i Bartek jest. Tak, ja jestem Bartek i słyszę, że Radek się czymś bawi. Radek się bawi browerami <laughs> chyba. <laughs> to jest... no, niedziela ogólnie, no to albo ktoś skacowany, albo pijany, tak to wygląda. Oh, yes. <laughs> Dobrze, słuchajcie, bo widzę, widzę, że z wami będzie łatwiej niż z Grzeszkiem. <laughs> Tam wszystko przeprowadzić. Eee pewnie tak jak ja interesujecie się trochę grami i czytacie jakieś nie. serwisy newsowe no Bartek nie. oczywiście pozytywnie powiedział że się nie interesuje grami Bartek, Bartek to waszym, jest co waszym, co waszym zdaniem było, było ciekawego w tym tygodniu, co się wydarzyło takiego może nie zacznie Radek bo Radek się interesuje grami mi, mi, to, mi to tak kurde ciężko powiedzieć w sumie, ja może to nie są newsy z tego tygodnia, ale ja ostatnio dzięki Bartkowi jeszcze bardziej się jakby zajarałem tym nowym dashboardem w ogóle, który wyjdzie na Windowsa. <laughs> I, i się z Bartkiem tutaj trochę sprzeczeliśmy, kiedy on dokładnie wyjdzie. Mówią, że na jesień a, a, i to jest taka data, trochę jeszcze nie wiadomo. I co mają czyli... wprowadzić w tym, w tym dashboardzie? E, wiesz co, ogólnie fajnie wygląda i chyba plusem jest tego, że to chyba każdy potwierdzi. on będzie bardzo podobny do tego Windowsa Mobile, który jest wszystko takie wiesz, prostokątne będzie proste, tam praktycznie nie będzie żadnej wielkiej grafiki oprócz tych prostokącików opisanych po prostu. Mm -hmm. nie? Taki trochę minimal, ale no, wszyscy widzieliśmy na pewno to, nie tego w sieci jest tam, tam sporo. Ale... Ja już jestem, ja nawet ja już jestem takim podobał. fanem PS3, że nie widziałem. <śmiech> nie, nie wierzę. musiałeś to widzieć Maciek. No Part dobra, może ma... widziałem. No. I razem z tym dashboardem bardzo mają się pojawić jakieś fajne rzeczy, ale niestety teraz nie pamiętam, ale myślę, że będzie spoko. No oprócz tego, co oni tam te, te, tej, tej swojej tam telewizji i tak dalej. Oczywiście ja mam konto, moje Xbox Live jest y, fa, fartownie zarejestrowane na, na polskie konto, więc mnie oczywiście te wszystkie, wszystkie fajne rzeczy ominą póki co pewnie, tak? Ale mają połączyć, no, no będzie, będzie, już teraz jest, ale będzie, będzie ten nadal ulepszony Facebook, Twitter ta ich telewizja internetowa, ten, ten, ten Zoom, tak, dobrze mówię? Dobrze, dobrze. Tak. I, I tak, i, i, ale przede wszystkim, przede wszystkim ten design tego, co, co faktycznie spowoduje, że ten, ten, ten, ten dashboard xboxowy będzie wyglądał no powiedzmy sobie szczerze, no profesjonalnie, już nie porównując z tymi pierwszymi i tak dalej. O tak, ten pierwszy był naprawdę. A, a, no śmieszny był, nie? No, w porównaniu no. do, play, do tego, co jest nadal na PlayStation, no był naprawdę play, śmieszny. Bo, no w PlayStation jest to faktycznie takie mocno minimalne, ale fajne, no mi się podobało. No, no może ja, ja Ci mogę powiedzieć, że mi się na przykład to średnio podoba. To co, to, to, co, będzie, to, co jest w PlayStation? To co jest w PlayStation jest e, słabe, no. Generalnie ja rozumiem tą filozofię, bo to jest taka filozofia, że Sony w każdym swoim produkcie ma ten sam dashboard, czyli na telewizorze masz taki sam dashboard, na PS3 masz taki sam, na PSP masz taki sam i tak dalej, i tak dalej, ale ja tego nie do końca kupuję, to jest to deepa, generalnie nie wiem czy grałeś na przykład po PSN-ie, ale to jest straszne. Wiecie, ja co, nawet nie ja... miałem pada do PS3 w ręku, więc spokojnie. Nie miałeś, miałeś pada nie. do PS1 w ręku, to <laughs> miałeś do Wiem, Poza. wiem, to miałem wszystkie no. i tak dalej. Ale, znaczy, ale jeszcze chciałbym dodać o tym no. dashboardzie najważniejsze, że będzie fala banów nowa na jesień i będzie, będą nowe konsole do kupienia. Wow. Wszyscy zaczną kupować nowe Xboxy. Oh, wow. nowe, nowe, a to, to znaczy co, one będą znowu jakieś... E, no, wszystkie będą zbanowane, nie? Ha. I dlatego przed świętami. To jest ale bardzo dobry termin, banować? żeby no właśnie za... No, za przeróbki i tak dalej, za modyfikacje. Bo no, nie wiem, czy wiecie, ale zazwyczaj, yy, no, jak wchodzi nowa aktualizacja, no to jest fala banów i no tak. najczęściej ta fala banów zbaża, yy, zbiega się ze świętami i Microsoft <śmiech> zdobywa dodatkowe pieniądze. Więc to jest bardzo prosta filozofia i sprawdźcie sobie i zazwyczaj jest tak właśnie, że zanim pojawi. jest fala banów, o, za chwilę mamy święta, ludzie kupują nowe Xboxy, więc. <śmiech> No. Wiesz co, to to, była, to, to ci się że Bartek to jest taka odważna te, o, teoria, teza, ale... Ja myślę, ja, że ona jest prawdopodobna nie... całkiem. W Przy, przypadku Microsoftu to jest sposób na marketing. No ale wiesz, mhm. stary, ja sobie na przykład odpalam, ja, ja nie wiem czego to jest wina, tak ale e, teraz pojawiła się, a propos newsów, pojawiło się demko, czy wersja beta tego Assassin's Creed Revelations o, multiplayer. O, właśnie, nienawidzę Was, PlayStation. No, Bartek, nie masz czego generalnie żałować, ponieważ ja próbowałem dzisiaj cały dzień to ściągnąć. Nie udało się i teraz nie wiem, czego to jest wina. Już jestem trochę, bym powiedział nawet, podkurwiony tym i mm. na tyle jestem wnerwiony, że zamierzam podpiąć już PS3 do routera kablem bo no, nie wyobrażam sobie tego, że przy 50-megowym łączu nie mogę ściągnąć 2,5 giga w przeciągu dnia. A to nie jest problem od strony Yubi? E, ja, ja myślę, że to jest problem od tego zasranego Sony, nie? E, bo wiesz, to jest tak zwane coś za coś, nie? Masz usługę sieciową za darmo i masz tak. usługę sieciową płatną, nie? I usługa sieciowa za darmo zauważyłem działa chujowo generalnie, no. Ale to o tym jeszcze, jeszcze trochę powiem przy okazji gry, w którą grałem. Właśnie, co, co sądzicie o tym nowym Assassinie i, i czy, czy widzieliście ten nowy trailer do Dead Island? Bo mi się ten trailer średnio podobał, szczerze mówiąc. Wow, ale, ale masz rozrzut. Co myślicie o Assassinie? Ale co myślicie też o Dead no. Island? To no, bardzo no, to skomplikowane. zacznijcie od Assassina. Nie? <laughs> Syna. Nie wiem, generalnie, jeśli widzicie, że gram w Assassina, to nie gram ja tak naprawdę, tylko moja dziewczyna która jest e, ogromnym fanboyem serii i, i przechodzi wszystkie części, ja tylko siedzę obok i później, nie wiem, oglądam na YouTubie to, co ona On to nagrywa gra. filmiki, tak? Z tak. Let's play'e robi, to jest bardzo popularne teraz, wszyscy teraz robią let's play'e. Ale, ale no. mówisz, mówisz mówisz Bartek, nie, poważnie? Nie, czy? nie mówię poważnie z let's play'ami, tylko mówię poważnie o tym, że jest wielkim fanem Assassin's Creed. A. No tak, no tutaj teraz z Grzegorzem pisaliśmy na Twitterze, tak? Że, że, że moja ukochana Fallouta, a u ciebie znowu Assassin nie jest taka teraz. Mm -hmm. no, Więc no, teraz no. gra w Brotherhood'a i myślę, że wyślę ją na jakieś potyczki w multi z innymi ludźmi i wtedy dopiero zacznie się prawdziwa zabawa. Będę miał wszystko ośmiać. <śmiech> <śmiech> to wygląda czasem śmiesznie, ale nie, o tym. nie wiem, jeśli chodzi o generalnie następną część Assassin's Creed, myślę, że mm, będzie, po prostu wrzucam coś nowego to, co widzieliśmy w Brotherhood'ie chociażby Jakimś nowym, nie wiem, bardzo jest popularny motyw o. Często mówią o bombach. Jakiś system bomb może stworzyć własną bombę. Tak, i tak. Bardzo się tym wszyscy jarają i nie wiem, i, i jeszcze jakiś. Y, odnośnie poruszania się po mieście będzie można mieć jakiś hak, który pozwoli szybciej przemieszczać się po tym wszystkim. Myślę, że jest bardzo spoko. Mm, nie wiem, no. Sam Brotherhood, czy tam nie wiem, od Asasina wujki poprzez Brotherhooda, to były naprawdę dobrze zrobione asasyny. I, I trójka po prostu będzie kontynuować tą dobrą serię. I nie, nie, nie, wiem, nie, sądzi, nie, sądzisz, nie, nie, nie sądzisz, że to jest trochę tak. Ja jak gram w Assassin's Creed 2 gram, tak? to mam -hmm. takie wrażenie, jakby e, Yubi nie do końca miało pomysłu na to, co chce zrobić na przykład z Gameplayem, a w Assassin's Creed, ponieważ no, pojawiają się takie, kurde, absurdy typu Shotgun z rękawa, nie i tak dalej. Tak? E... <śles> Trochę, wiesz, bo to jest takie trochę połączenie Splinter Cell'a z, nie wiem, z czym, tak? Tak naprawdę. Mm, nie wiem, z Prince of Persia, może. Może, znaczy... może, tak? Ale ja, powiem tak, przez połowę gry tego nie kupowałem zupełnie. Wiedziałem, że to jest lepsze od Assassin's Creed 1, ale tak, to, tak zastanawiałem się, mówię, no dobra, dobra, spoko, ale nie do końca to kupuję. I dopiero pod koniec gry, tak naprawdę, fabuła jest na tyle fajna, że to wciąga. Prostu, tak, ale końcówka a... jest z musi przyznać. No jest, y... Tak, z kosmosu. Bym powiedział, <głos> dosłownie. Jest, jest dosłownie z kosmosu, tak. D dokładnie. A ty, Radek, co? co to znaczy, robisz? wiecie co, ja wam, ja wam też tak, tak krótko na ten temat coś powiem, bo mam za sobą a, Assassina pierwszego i, i część drugą i żadnego z nich jakby nie, żadnej z tej, tej części nie ukończyłem. E, to może spodoba... No wiecie, no Assassin taki jest, no. To raczej, moim zdaniem, Assassin nie... Mimo tych części, które wydają już tam którąś, trudno mi powiedzieć, czy to będzie, czy to będzie gra taka na miarę, no, że będą mówili faktycznie, że to jest epic, nie? Że, że w ogóle, że Assassin przejdzie do, do, do historii. Nie wiem, czy tak myślicie, czy nie. Mi się wydaje, że tak, no jest to jakiś tam tytuł, ale faktycznie te nowe, to jest, to jest, to jest, to, ta, ta zupełnie nowa część, ten filmik jest super, tak? No oni faktycznie tą oprawę to mają, no, to wygląda jak film i, i... A o którym filmiku mówisz dokładnie? wiesz co, jak któryś z trailerów oglądałem a więc... ten na Z3 z tą fajną taką muzyczką klimatyczną Tak, on, no, on to był taki chyba, to chyba jest świetny trailer. Ten, ten, ten, ten, ten trailer więc to było jakby takie fajne No ale w sumie ta gra no ona, ona, ona przyciąga, tylko że w pewnym momencie mi właśnie jakby już brakuje powiedzmy jeszcze przed połową jakby już, już siły na to bo, bo, bo jakby te misje się tak powtarzają i tak dalej, ja pewnie kupię tak tą nową część i pewnie i spróbuję nadgonie następne ale ogólnie no, jakiś taki tytuł to nie jest, że ja, że ja teraz będę na to polował ogólnie, więc... To tak no było tyle, jeżeli chodzi o Assassina z mojej strony. <głos> a, a polskie Dead Island, bo na przykład mi się pierwszy trailer strasznie podobał. E, był, no bo on uderzał, on uderzał w takie kino klasy B. Ja bym to określił. To klasy. chodzi o ten zwolniony tempie od tyłu, puszczony? Tak, tak. No to było przy którym takie... wszyscy płakali? Tak, no to był taki wiesz... Jakbyś oglądał film Rodriguez'a z zombiakami, to było coś w tym, co to było po prostu tak już tandetne, że aż śmieszne, tak? A gdy oglądam ten naj najnowszy trailer, no to sobie myślę, kurde, grafika jak w Call of Juarez. No i czy, czy ja to kupuję? No nie do końca, tak? To znaczy mam nadzieję, że gierka będzie lepsza, i jak będzie mi dane przetestować. A z tego, co rozmawiałem, to będzie mi dane to przetestować, to. to... A będziesz mógł przetestować edycję kolekcjonerską? E, wiesz co? Zależnie, z latarką? Zależnie, czy edycja promo zawiera latarkę i kompas, to tak. Wiesz? To no, jest tak jak Call of Duty dostajesz, wiesz, <laughs> kolekcjonerka no to i karabin, nie? No, kolekcjonerka mm. po prostu moim zdaniem. Jest Ale absurdna. tylko w Norwegii taka jest kolekcjonerka do Call of Duty. <laughs> Wydnijcie to. <laughs> znaczy ja mam jeszcze a propos tego Dead Island, właśnie e, e, kiedyś, właśnie macie gdzieś coś, na, chyba na Twitterze czy na Facebooku, podrzucił, że ten. Ja sobie ten trailer odpaliłem i tak i tak oglądam. Oczywiście tytuł znam. Patrzę, patrzę i sobie w pewnym momencie pomyślałem, kurde, Boże, jaka, jaka w ogóle to jest rzeźnia, nie? Co, co tam się dzieje. Tata jakaś tam, oglądałem też to, to chyba i był ten, ta dziewczynka gdzieś się tam unosi w ogóle w powietrzu, leci, gdzieś tam ucieka. Ja sobie pomyślałem, kurde, to będzie, czy to będzie taka ścieżka do końca, taka, taka pierdzielaninka czy nie, nie wiem. Dead Island? No, trochę się tego przestraszyłem, szczerze mówiąc, Wiesz naprawdę. tak. mi się wydaje, że... Kurde, nie wiem, ja mam wrażenie takie, że Techland potrafi poprowadzić fajnie fajnie fabułę do przodu i te gry pod tym względem się jakoś trzymają kupy aczkolwiek oni robią takie gry w stylu, ja wiem początku lat 2000 albo końcówka lat 90, czyli wiesz, biegniesz do przodu, generalnie tak, no... nie masz za dużo opcji do wyboru i raczej bym się spodziewał czegoś w stylu painkillera z dużą ilością to zombiaków. Był, to był taki trend, tak jak mówisz, w tych latach w sumie na takie gry i, i to jest jakby, jakby trochę odsmażone od, od, od to, ale no nie wiem, no ja się trochę boję takich gier faktycznie ścieczko, no, ale... No. Ale spróbowałbym. Gdyby kopia wpadła mi jakby w moją konsolę, no to oczywiście bym no, spróbował. no jakiś, jakiś fan z tego będzie, jak będę biegał wiesz, z siekerą i, i rąbał na kawałki, nie? No, tylko właśnie też zastanawiam się nad tym, czy, czy pomysł z tym, żeby to był first person shooter, tak, to jest dobry mm -hmm. do końca. Bo jednak jest jakiś tam przyjęty zwyczaj, tak, że robi się te gry z trzeciej osoby i chyba to jest okej. Okay. Ej hey, no tak. dobra, ale nie zapominaj o Left 4 Dead i tam było, też było dużo zombiakarzy. No w, w Left 4 Dead grałeś w Left 4 Dead na kompie tak, tak grałem. Ja grałem tak. chyba na, na x z tego co pamiętam. Mm. I kurde, no stary, ja tego nie kupuję, no to jest. Bo, bo to jest kolejna gra na silniku Half-Life'a, tak? Jak jeśli kupuję jeszcze Team Fortress i Counter strikea i Half-Life'a, no to kurde, Left 4 Dead, Day of Defeat i tych innych klonów, no to już nie, niespecjalnie, tak? Bo to, w, wiesz o co chodzi, Valve robi, kurde, grę dla, gry dla każdego, tak? Oni mają swój silnik shooterów i zrobią grę, która podpasuje każdemu, tak? Jedna z zombiakami, bo jest taki trend, nie? Jakby trzeba było strzelać do nazistów, to masz też gierkę i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie... tak. To jest, kurde, no... No już, kurde, Left 4 Dead to było grą naprawdę dla debili. No On było nie takie. No, ja, ja nie zagrałem, ale nie, nie chciałem nawet. Aby... Ale wiesz co, gra dla debili staje się bardzo fajna. Nie dlatego, że masz przyjaciół debili, ale dlatego, że grasz z tymi przyjaciółmi w furkę i tak. To było, ale to przyznasz chyba, że tego. Team Fortress jest fajniejszy. Oj, Oj. tak, 500 godzin. Ty, ty, <laughs> to... Nie, no Bartek ogólnie, ja, ja, ja mogę to potwierdzić, no Bartek to jest ogólnie psychol tej, tej gry, więc... Trudno trudno to opisać. Przecież to jest jakaś, jakaś paranoja. Ty już jeszcze grasz w to Bartek, czy nie? nie, ostatnio ograniczam. Ograniczasz. Ja chciałem w Wowa znowu zacząć grać, ale też staram się walczyć musisz Nie musisz to ograniczyć. Nie. nie, nie w ogóle zrezygnowałem z tego. Już miałem, już miałem robić stary przelew, żeby, żeby kupić kartę, nie? Prepaid, mm. Ale mm -hmm. mówię, nie, to jest bez sensu, po prostu wiesz, będę siedział znowu całą noc i napieprzał. <grafię> no to, no tak, ale w sumie jesteśmy teraz w takim punkcie, ja też, ja też w zasadzie coś ostatnio odrzuciłem i to znaczy, no nie na zawsze, no powiedzmy sobie, że nie, no bo nie. Halo. Ale już chyba drugi tydzień nie gram w Halo. Nie wierzę. No, tak, nie gram chyba drugi tydzień i po prostu, no trochę mi się dłonie trzęsą, tak, jak odpalam konsolę, ale... Ale na razie sobie odpuściłem, nie wiem, może poczekam na następne, może za bardzo już się taka grupa, z którą grałem, zaczęła robić pro i takie już dziwne jakieś kwasy z tego, więc mówię, nie, kupię sobie stare gerki, które sobie pogram i, i będzie fajnie, nie? No i co, i hmm. kupiłeś Red Dead Redemption, tak? Tak, ale oprócz tego jeszcze kupiłem w ogóle, świetne w ogóle, wszyscy się ze mnie śmieją w ogóle tak naokoło, szczególnie ci, których zostawiłem na High w ogóle, jak mogę grać w Lego Batman, tak? Ale Nie jest... dobra giera. Bardzo dobra gierka jest. No, no to Za 30 zł pewnie. No, ta, ta seria kurde lego chciałbym chyba z, zagrać we wszystkie, bo to jest takie połączenie jakieś w ogóle łamigłówki z platformówką, przygodówką. No fajne jest, nie? No Pewnie chyba każdy no. z was grał tam jakąś część, albo demko chociaż, czy, czy, no, czy coś takiego, nie? No, ja grałem, ja grałem, grałem demko. Ja grałem demko. Dobrze. to z Karaibów i są spoko. Zagrałem. No właśnie, to możemy teraz o RDR pomówić. RDR. No, już tak szybko, wow. No powiedzmy tak szybko, bo tutaj Newsy, newsy mają to do, to do siebie w tej branży, że y, generalnie ich nie ma tak naprawdę, ale są rozmuchiwane przez te wszystkie serwisy. Mm -hmm. Bo się specjalnie nic nie dzieje, tak? No chyba, że ktoś się lubi tam podniecać. Załóżmy, że na PS Vita wyjdą. Call na... of Duty! O właśnie, oh, Call, no love, of Duty. Call of Duty! O oh, tak, nowe Call of Duty. O, tak, no no, to. no, no, no. Dokładnie. A wiecie, jak ja zobaczyłem tam. To edycję konsoli, to znaczy Xboxa z Call of Duty i z tym dźwiękiem, kiedy włączasz Xboxa z Modern Warfare, to aż mi opadły wszystko. Tak, jest taki dźwięk normalnie? Musisz jest, to podać, jest, na i to i ten, bo może być ciekawie. Ale ogólnie to, które... No, um, Call of Duty wychodzi chyba co rok, nie? Tak. Tak. Oni lecą do przodu i ten ostatni trailer, jaki zauważyłem, to chyba, chyba u Andrzeja na jego, na jego blogu, to no ty dobrze, Bartek, no mnie gdzieś napisałeś na Twitterze, że nuda czy, czy coś takiego, no faktycznie, no bo nie? No tam się nic nie to, dzieje to jest... po prostu. Nie, nie, tragedia, no, no nie wiem, jak można wydać na to kasę, czy... To znaczy, no dobra, wiem, no to nie, nie jest, no, kasę jest słuchaj... to też, nie ma co gadać, tak? Każdy sobie nie gra w to, co lubi, no. Stary, nie, no bo to jest tak jak, nie wiem, z kupowaniem Halo, nie? Czy z kupowaniem tak. nowej wersji Counter-Strike'a, nie? No to jest... hmm. Po prostu w to grasz, nie? Tak, no, ale Halo co i tak. Counter Strike nie wychodzi co roku i, i nie Bo sprzedaje kan... się... W... Bo Na... Counter Strike się nowy nie przyjmuje z zasady. Z to... Po 1:6 była taka zasada, nie? Jest taka zasada, że gramy w 1:6. Dobra, tak. słuch... słuchajcie, pomówmy o Red Dead Redemption i okay. kto, kto, chce, kto chce zacząć? Znaczy ja, ja bym chciał mieć tak słowem wstępu bo zanim, zanim tutaj do nas dołączyłeś jeszcze chwilę tutaj rozmawiałem z Bartkiem i mi się wydaje że może być ciekawie bo ja <śmiech> sobie pomyślałem że tutaj trzech rozmawiamy jakby są trzy obozy bo, bo Bartek uważa i on mnie namówił na tą grę że jest naprawdę e, zajebista i naprawdę warto w to zagrać. Ja gram jestem tak no, no jeszcze grubo brakuje mi, no, ale Zbliżasz powiedzmy, że w prawie, prawie, prawie w połowie. Uważam, że jest fajna, warta tej ceny, natomiast wydaje mi się, że Maciek, tak po, jak czasami tam gdzieś rozmawialiśmy po, po trochu, to mówił, że jest na maksa zjebana, więc może być ciekawa rozmowa na tym temat. Na maksa zjebana. <laughs> to to znaczy, bardzo nie, że profesjonalne to jest określenie. Tak. Oh, yes. Dobre tak, dla prawdziwych dziennikarzy. O Dobra, biorę? to... To zaczniemy to chyba, no nie wiem, może, może Bartek. Może Bartek, właśnie Dlaczego? opowiedz w ogóle o czym jest Red Dead Redemption, bo ja z Grześkiem już w którymś podcaście o tym rozmawiałem, chyba w tym, którego nie opublikował, żeby było ciekawiej, więc możesz opowiedzieć jeszcze raz o tym, czym jest Red Dead A. Redemption dla ciebie. O, dla mnie Red Dead Redemption to prawdziwa przygoda. <laughs> to to, to, to jesteś life'em, stary, <laughs> Nie, żartuję. Okej, okay, więc Red Dead Redemption to jakiś, nie wiem, kolejny nie wiem, mistrzowski tytuł od ludzi z Rockstar, których znacie na pewno z takich kultowych produkcji jak GTA. Ale czy, czy, czy stanie się też kultowe? To jest pytanie, nie? Ja myślę, że już jest kultowe od pewnego czasu. Chyba po tym, jak w tamtym roku zabrakło mm, kopii w empikach i ludzie się bili o tą grę, więc już jest kultowe. Tak, ale ci trochę Bartek wtrącę właśnie ten nowy dodatek, który znowu wydają za darmo. Tak, nikogo. nie dbają, dbają o, o tą całą, całą całą jakby społeczność i, i, i nie graczy w ogóle tej gry. No tak, fakt, fakt. Tak jak ci napisałem, mają bardzo dobrze rozplanowane DLC na, na cały czas. Nie tak jak na przykład Portal 2, gdzie DLC wychodzi pół roku, po premierze i już nikt nie pamięta o tej grze, a wszyscy się spuszczali na tym tytułem, więc nikogo generalnie. Tak, Ale y, o, czym, granie... o czym opowiada w ogóle Red Dead Redemption? Red Redemption. Okej, okay, więc jakby gramy postacią Johna Marstona, historia rozgrywa się na dzikim zachodzie, który już tak naprawdę nie jest dziki, bo to jest początek XX wieku i naszym głównym celem jest schwytanie jednego z naszego byłych współpracowników, który jakiś czas temu nas wystawił, my postanowiliśmy jakby odrzucić ten taki bardzo, bardzo zły tryb życia, czyli napadanie, gwałcenie i jeszcze raz napadanie, jeszcze raz gwałcenie i postanowiliśmy założyć rodzinę. Tak. John Marston założył rodzinę i w międzyczasie, jakby służby FBI, które dopiero wtedy postawał, które jeszcze nie było, prawda, FBI, właśnie chce schwytać jednego z naszych znajomych. I jako, że tak naprawdę John Marston nie mógłby się zgodzić od razu na to wszystko, żeby biegać po pustyni i próbować złapać starego kumpla, to agenci postanowili, jakby to brzydko powiedzieć, zarekwirować rodzinę Marstona. No i podstawiony pod ścianą musi ścigać swojego kumpla. No Rybosza. powiem ci bartek, że no, przygotowałeś się w sumie. Myślę, że twórcy tak. nawet lepiej by tego nie opowiedzieli. No Czy... myślę, że tak. Tutaj była taka nutka, takie właśnie fantazja, o której powiedział na początku, że, że no to ale no faktycznie on, on w tej grze takim trochę aniołem jest, prawda? On taki jest tak brudny, te, te blizny na twarzy, nieogolone tak i tak dalej, a a taki wspaniały człowiek, no wielkoduszny naprawdę, no, trzeba przyznać. No. Szczególnie jak grasz, w, w, w, jeździ sobie na koniu i, i zabijasz ludzi w mieście, to anioł... No tak. Ale I no, masz nie, no. założoną bandanę, tak? No. I nie, nie wiedzą, że to ty, naprawdę. No. Tak. Możesz zagrać też w sumie, no tak, nie musisz robić sobie tych questów, no możesz latać po miastach wszystkich i zabijać ludzi, faktycznie. Dokładnie. No ja tak robiłem, bo mi już nudziło, bo szczerze mówiąc. Według mnie problemem tej gry jest to samo, co, co było problemem GTA 4. Ta gra jest, jak dla mnie jest za długa. I jeżdżenie od jednego miasta do drugiego, czy od jednej wiochy do drugiej, tak? bo to załóżmy, na, ja jestem na początku. Czyli od jednej jakiejś tam wiochy, czy rancza do, do drugiego i zbieranie questów, hmm? i potem jechanie, potem zabijanie kogoś, wracanie. A w którym miejscu jesteś tak dokładnie? Oj, wiesz co. Ja tak. robiłem już jakieś questy od gościa, który się nazywał Sev, set, tak? Tak. Mm -hmm. od paru no to, na powiedzmy... Taki po dobry początek. Ale widzisz, Macie, gdybyś miał kurde, Xboxa, to byśmy sobie <laughs> wszyscy zagrali, wiesz, w tą w, tą, w tego nowego koopa, który można ściągnąć za darmo i byłoby fajnie. No, no dobra, ale tak. chcemy się skupić na początku na, na jakby na samym singlu. No ja właśnie hmm. widzisz, Myślę, bo że... ja bym chciał się no. wkręcić. Ja bym chciał się wkręcić w singla, tak? A Tutaj powiedzmy sobie tak, że grałem w tą, w tą grę, leciały jakieś kolejne questy, no i jak leciał filmik tam, czy tam jakaś cutscena, to, to ja sobie w tym momencie na przykład szedłem do kuchni robić herbatę. Znaczy, no to tak, stary, wiesz, bo stary, bo ta gra jest schematyczna, mhm. tak? ona Ale. ma taki sam schemat jak każde GTA. Bierzesz questa, jedziesz, zabijasz gościa, wracasz. Albo jedziesz, starasz się nie umrzeć, oddajesz questa, wracasz. nie? No to jest i, ten silnik, no. Tak, i jest... ja mam takie wrażenie, że to jest po prostu GTA 4 w, na dzikim, na dzikim zachodzie. zachodzie. Na dzikim zachodzie, tak? <laughs> I no to jest, dla mnie to jest słabe po prostu. Hmm. Wiesz, może, nie wiem, bo początek jest naprawdę trudny, trudny w sensie do przybrnięcia, bo jest dosyć długi i, i te questy są bardzo fajnie. Jakby zasady gry są ładnie wplecione w te quest, questy. No. I, i ładnie to się rozwija, tylko hmm, myślę, a ty już jesteś po tym, jak w Armadillo robiłeś te zadania z tym szeryfem, tak? Tak, tak. już. Tak. Aha, aha, jesteś jeszcze trochę dalej. No, tutaj mówię, początek jest... Dla mnie był, był dosyć taki właśnie nużący, może trochę nawet nudny. Później zrobiło się trochę ciekawiej, ale zostałem wysłany do Meksyku, gdzie Dzieje się całkiem dużo ciekawych spraw, ale jakiś ten, nie wiem, krajobraz dla mnie jest dosyć monotonny i nudny, ale za to trzecia część, <śmiech> <śmiech> którą, niestety, <śmiech> y, którą niestety jakby rozpoczynasz, nie wiem, 15 godzin masz na, na liczniku spędzanych w tym grą, z tą grą i jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. I... No czyli słuchajcie, powsta, powstał mi teraz jakby do tego pewien schemat. Faktycznie mamy trzy różne, róż, różne zdania na temat tej gry i teraz tak, Bartek kończąc ją całą, twierdzi, że jest naprawdę świetna. Jak będąc w głowie, to... uważam, że jest no, dobra, fajna gra, no, nie żałuję ani złotówki. Natomiast Maciek, który tak no, no, no, dobrze zaczął, tak ją, uważa, że jest słaba. Czyli no, może i wychodzi wiecie, na bo... to, że, że z biegiem czasu wkręcamy się mocniej w to? Ja to, ja tak, to, myślę, ja to rozumiem. Jest. tak I, I myślę, że tak właśnie jest. tak Tylko Początek jest tak nudny, jest tak sztampowy, że jak grając i mam na liczniku, no nie wiem, z 8 godzin już, powiedzmy 7, tak to miałem takie wrażenie, że mówię, kurde, jak ja przejdę tą grę, to tylko po to, żeby ją zrecenzować. Mhm. I mm. pierwsze, pierwsze, co bym zrobił po przejściu tej gry, to bym był na maksa wkurzony, że tyle czasu zmarnowałem i bym od razu ją wystawił na Allegro albo na GameTrade. Znaczy ja wam powiem tak no, mnie, mnie tylko jeszcze jedna rzecz denerwuje Bartkowi też mówiłem na początku Ta gra w ogóle nie jest achievementowa nie? Tam jakieś osiągnięcie tak, nie ma, ja, wiesz, ma, ja mam jakieś 15 czy 16 godzin A ja mam 90 punktów Gdzie z dodatkiem można zdobyć 1500 chyba Z dodatkami Z dodatkami tak No różnymi no To jest kurde dla mnie to jest hardcore tak? W Lego Batman ja zrobiłem 800 Niestety przez kilka blokad nie, nie, nie mogłem zrobić tysiaka. No, ff, trzy godziny. To jest gra. <głos> Może powinni zrobić LEGO Red Dead Redemption. O, ale wiesz, to mógłby być hicior. No Tak, jak y, GTA na Wii U i, i zobaczyliśmy LEGO, coś tam jest hmm. takie city. No, ale taka bardzo... jeszcze jedna kwestia w, tym, w, tej, w tej grze, bo ja sobie faktycznie, e, dzięki Bartkowi, że mnie tak, tak na nią namówił, sobie ją dosyć mocno analizowałem i jest naprawdę dużo plusów, ale są też i minusy. Mnie na, mnie na przykład na samym początku nie do tej babki, gdzie, gdzie za przeproszeniem, e, i to jest delikatnie powiedziane, kurde, denerwowały mnie te zaganianie krów. No to jest w ogóle jakaś masakra. <śmiech> tak, i ja tam jest chyba u niej tam 5 czy sześć e, takich tych questów i ja za każdym razem gonię te krowy. <śmiech> Wiesz, ja sobie poza, pomyślałem... tym, poza tym nie jak ty, ale na przykład mnie... W... W strasznie wkurza jazda na tym koniu, nie? Że naciskasz mhm. ciągle o. w waszym wypadku naciskacie A, tak? Czy ja tam naciskam tak. X, naciskasz, naciskasz, jedziesz, a nie wiem, czy zauważyliście, jak się jedzie powozem, jak jest zrobiona chujowo animacja na przykład. Mhm. I jak to jest kiepsko skryptowane, naciskasz ten guzik mhm. i on ciągle wali w telejce, nie? Mhm. Ciągle, po prostu ciągle, a powóz w ogóle nie przyspiesza już. Tak, tak albo albo grając sobie wczoraj, słuchajcie, przyjmuję zadanie od nieznajomego i ja od niego to zadanie przyjmując e, wsiadam na konia i ten koń czasami, no wiadomo, tak? Wsiśniesz mu A, no to on leci. Słuchajcie, potrąciłem tego gościa, co się okazało? Ja go przejechałem tego gościa i napisało mi, że e, zadanie nieukończone, bo zaatakowałem ofiarę. Gościu leży, tak? Quest się zamknął mi, no i niestety potrąciłem go koniem. <zysk> Co do jazdy konnej, na początku dla mnie to też był dosyć spory problem. Byłem po przesiadce z Assassin's Creed, gdzie to jest jakby dużo, jakby prościej i tak dalej, ale po jakimś czasie się do tego przyzwyczaiłem. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście w niektórych momentach pojawiają się jakieś takie bugi, które wszyscy się śmiali na sieci. Jest niby jakiś patch, ale to, co się właśnie to, co Radek przed chwilą mówił. Pojawiają się takie jakieś przypołowe akcje. Nie wiem, Ja na przykład miałem coś takiego, że nagle wywaliła się cała sztuczna inteligencja i przeciwnicy po prostu stali w jej miejscu i. O tak, tak, tak. Mia miałem wczoraj dokładnie yy, albo nie wiem, coś... na tak. Al albo coś z kadencją nie tak poszło i, i się cała gra wysypała. Czasami było tak, że musiałem nie wiem, w przeciągu takiej, nie wiem, 6-7 godzinnej sesji, bo ja mniej więcej tak gram w gry. <grym> miałem, <grym> miałem ze 3 <trzy> restarty. <grym> Student! <grym> <grym> Student! miałem ze trzy recepty, dlatego, że po prostu gra się sama zawiesiła, więc to, to nie jest i bardzo byłem zły właśnie nad... z tego punktu i stwierdziłem, że jak wszyscy mogą dawać 9 na 10 8 na 10, 10, na 10 tak okay. wysokie noty dla gry, która jest tak bardzo zbugowana, ale jakby kiedyś skończyłem tę grę poznałem całą fabułę, która myślę, że wiesz, masz jakby przeciętną mechanikę typu odbierz questa, jedź, zabij, wróć i do tego przeblatane jakimiś katstenkami, ale generalnie myślę, że fabuła jest bardzo, bardzo dobra i, i rozwija skrzydła właśnie w tej trzeciej części i, i byłem w stanie wybaczyć jakby te, te wszystkie jakby niedoróbki y, tą, tą świetną fabułą i jakimś taki, nie wiem, mi jakiś, klaruje się z tego jakiś przekaz głębszy, w sensie to jest może jak ludzi, którzy jakby traktują gry nie wiem, jak tylko rozrywkę może to wydawać się śmieszne, ale myślę, że Red Dead Redemption, tak jak pisałem kiedyś Radkowi, to jest jedna z tych gier, która ma jakiś taki jakby głębszy przekaz. No to tak jak God I... of War To tam też jest głęboki <laughs> przekaz. Nie, wiesz, to jest, to jest głębsza rozkmina i mogę ci podesłać jakieś takie teksty, ten jeden typ m, pisał o tej grze i zastanawiał się nad tym sensem tego. Znaczy nie, nie, nie przez no. przypadek jakby to jest dziki zachód, nie przez przypadek to jest początek XX wieku i nie przez przypadek jest tak jakby tak są stworzeni bohaterowie. I nie no, przez przypadek jest się... tyle no, no tak, bo wyobraźcie tak. sobie, no mnie, mnie na przykład, ja jestem mm, wzrokowcem, że tak powiem, więc y, jadąc na tym koniu obserwuję to otoczenie i to co się dzieje, czyli na przykład zachody słońca dla mnie ukazanie w tej grze, to musicie przyznać. To jest pokazane ładnie. Jest, Piękno. Tak, to jest pięknie. pięknie. Ładnie to wygląda. Się nie, nie, jedziemy wie, tak, że... nie wiem jak ty Radek, ale ja na przykład uważam, że to jest najlepszy motyw graficzny, jaki jest w tej grze. Mhm. Bo ja Generalnie jeszcze... uważam tą grę za brzydką. Mhm. Ale brzydka. jeszcze wczoraj, wczoraj zauważyłem efekt padającego deszczu. Nie wiem czy to sprawdziliście. Przychodzi noc, pada deszcz, noc bądź w dzień. I w tym momencie my będąc tak powiedzmy no, no, kamerę w dół na ziemię, nie ma, widzimy tylko też naokoło. Bierzemy do góry, jakbyśmy chcieli spojrzeć w niebo, tak? I automatycznie dostajemy krople, jakby na ekran. Na pysk. Tak, na pysk. to dla mnie też było takie, no na zasadzie, no, no mogliby to pominąć, to jakby taki szczegół, tak? Ale, ale jest takie coś. Patrzymy w dół, tak? Nie, no, nie kapie na nas deszcz. Spojrzymy w górę, pojawiają nam się krople. No i ogromny plus, ogromny plus za achievement, który polega na tym, że porywamy prostytutkę. Niekoniecznie prostytutkę. Panią jakąś, tak? Kobietę, nie? O to w tym chodziło. I tak. związujemy ją, kładziemy na konia bądź też biegniemy z nią na tory i kładziemy ją i czekamy na pociąg. Klasyka. Klasyka, Klasyka. Doskonale. Jak widziałem to, jak ją rozwaliło tam na, na kawałki, to warto było. 5 punktów chyba dostałem za to. Ile Z Bartek przydycha? Nie wiem, co ja jestem. Bartek My, jesteś Ale nie Ta, Tak czy inaczej, kurde, kupiłbym ją dla tego achievementu no mi właśnie, tak jak wspomniałeś na początku, mi trochę brakowało też mm, tego właśnie, żeby zdobywać te achievementy w dużej ilości na początku, nie? Bo są. wiesz, znaczy, to przyciąga tak, graczy. Tak, nie? Tak, jest takiego stare, się... że to działa na psychę, nie? No, tak, mhm. tak. Ona, ona taka w ogóle nie jest. No, tam, żeby coś, cokolwiek jakby zrobić, to naprawdę masz całą listę i to nie jest tak, że Rzadko, no, ale większość jest, że zrób to, to, to i jeszcze to, połącz tym, no i tam po, wpadnie ci jakiś tam, no pod tym względem, zresztą tak jak GTA, powiedzmy sobie szczerze, nie? Znaczy z nas grał, więc to było tak samo. No, to no ale to... dla fanów y, Rockstara i, i czy GTA to jest no, no tytuł must play po prostu, no to, to powiedzmy sobie szczerze, no wierzę w to, że to tak jest. Mm. Wiesz. A ten achievement był za 5 punktów. <śmiech> no co ty gadasz? No no to Ale... wiesz, ja na przykład widzisz ja sobie na przykład nie wyobrażam czegoś takiego że robię e, robię Red Dead Redemption na platynę załóżmy na, na PS tak? czyli przechodzę całą mm. gierkę i przechodzę ją na 100% ze wszystkim już po prostu, tak. wszystkie achievementy jakie tam są, czy tam te trofea czy jak to się nazywa mm. e, no to jest w ogóle dla mnie to jest niewykonalne tak i ja mam takie wrażenie, że ta gra nie jest trudna, ale jej poziomem trudności jest ilość, tak? I kurde, I... może jeszcze jakiś czas temu bym przeszedł połowę, tak? Bo ja się na przykład w GTA zatrzymałem mniej więcej w połowie. W czwórce. I hmm. też wtedy miałem dużo bardzo czasu i generalnie e, tak czy siak nie dałem rady, tak? I gołębi nie, za, nie zabijałem. kurde. daj nie... spokój. Bo to było po prostu strasznego, no. No. To są... To są takie pomysły panów z Rockstar, nie? I jak sobie na przykład porównasz Assassin's Creed, który też jest grą tam sandboxową, to według mm. mnie Assassin's Creed jest zrobiony trzy razy lepiej. O Jeśli chodzi o achievementy. Jeśli chodzi o wszystko, stary, bo ja Assassin's Creed przeszedłem praktycznie grając z, z przerwami tak na pracę, spanie i jedzenie, ale grając non-stop. Możemy przejść. A wiesz co, bo generalnie to się jakby potwierdza, bo na przykład z tego co wiem, Assassin's Creed nie mogę podać jakiegoś wiarygodnego źródła, ale to niech będzie moja pamięć, e, dwójka, przeszło bardzo dużo ludzi. A w no tak. się do Red Dead, które nie wiem, ukończyło, nie wiem, bardzo mały taki procentik. Więc wiesz mo może rzeczywiście Mm, bo jakby w Assassin's Creed to wszystko jest tak dużo bardziej skondensowane, i tam praktycznie biegasz od jednego punktu do drugiego, i szybko jakby się zmienia wszystko, cała lokacja. Red Dead jest taki właśnie wolny, nie wiem, musisz się wczuć trochę w ten klimat, nie wiem, poczuć to pojeździć No tak, to się zgadza. To się zgadza. I wiesz, no po prostu to jest inny sposób podejścia do do, jakby do sandboxa, co to, według mnie jest w porządku, jeśli masz czas i podoba ci się ten klimat, bo nie, na przykład. Nie, nie, nie lubię westernów, wiem, jestem bardzo dziwny, ale naprawdę jakoś mnie nie kręci ten gatunek filmowy. A Red Dead po prostu wyknąłem na raz, tak samo jak inne gry, nie wiem, na Gun, którego już chyba nikt nie pamięta i na którego wszyscy leją. I był całkiem w porządku. Nie wiem. po prostu... A ja lubię westerny i to mnie rozczarowało, dlatego... A, właśnie. No może nie ma że zależność Wiesz, bo spodziewałem się takiego... Westernu jak, nie wiem, ostatni film Braci koen, tak, że ja usiądę i sobie się, Ła! Wow, dziki zachód, nie? Mm. To jest zajebiście i tak miałem na przykład grając w pierwsze kol of Juarez, które przeszedłem na raz. Po prostu usiadłem, odpaliłem grę i przeszedłem, nie? No to tak jak ja z Halo. No. <laughs> jak wszystko z Halo. No. Jak wszystko z Halo i widzicie, kupuję sobie Red Dead Redemption, które odpalam. I potem tak w tym sam dokładnie tego samego dnia Kupiłem zresztą Bajaszoka dwójkę nie? Który, Na którego U. też ludzie jadą Że jest chujowy i tak dalej Co ty dajesz? Zajebisty jest no, ale <śmiech> Wszyscy piszą, że jest chujowy w porównaniu Z pierwszą częścią nie? Ej dobra, wszyscy piszą, że nie wiem <śmiech> Że cokolwiek no. Ale nie ogarniają człowieku No, no to generalnie najlepszą... powiem ci jaka jest różnica Odpalam Red Dead Redemption I myślę sobie no spoko Może się wkręcę nie? za 6 godzin odpalam Bioshocka i myślę sobie tak kurde wow. muszę tą grę wyłączyć bo będę siedział 6 godzin no, Gdzieś, jest no, to, to, jest, to, no to jest ta może no, po prostu właśnie. nie jesteś stworzony do sandboxów i dlatego myślę, no myślę, że możliwe, że tak jest no ale Assassina przeszedłem chociaż nie mm. spodziewałem się tego w ogóle że go przejdę, bo Assassin's Creed jedynka mnie znudził po prostu tak, że miałem ochotę się pociąć chyba już no to fakt jedynka jest straszna, jeśli chodzi jest o takie zróżnicowanie mam, go. Mam, mam kumpla, który przeszedł jedynkę. Oh. Wow. Ej, ja sam uważam, też że jest i jest, uważam, że jest no, godnym podziwu człowiekiem, tak. No. A powiedz mi, czy on ją calakował, czy po prostu przyszedł w fabułę? Chyba ją calakował trochę nawet. O Jezus Maria, pozdrów no. jego rodzinę. No. Siedzieli, a propos siedzieli całą rodziną i grali. <laughs> No, także, także. także... No to jest no. Assassin's Creed. I widzicie, jest hmm. coś takiego. On miał polską nie... wersję? E, tak. I Z i Boryskiem strasznie... Szycem? Tak, i strasznie się wkurzał. No. Nie Dlatego Przedaż. cała rodzina siedziała, bo była po polsku. <głosy> to możliwe. Czasami, <głosy> wiesz, no, na niektórych to jest przeszkoda, tak. A propos, wiecie, polska gra, a. A gra w języku angielskim, tam gdzie się na przykład dużo mówi. No, mam, mam kilku znajomych, którzy po prostu out no, wiesz po angielsku, no nie, nie do ruszenia w ogóle, nie. Bo tam faktycznie dialogi czy, czy, czy jakieś scenki, no to jest trudno zrozumieć, więc trudno w coś zagrać, czego nie rozumiesz nie? Mm. No ale ja mogę. Na przy... którzy grają. Ja mogę na przykład podać yy, pozytywną, przykład? taką pozytywną realizację. Nikt nie użyję przykład <laughs> jeszcze raz Zwoła. Kusiłem. No. God of War 3 świetnie zrealizowana polonizacja i, i mogę powiedzieć, że bardziej mi się podoba ten dubbing polski od angielskiego lepszy są aktorzy po prostu dobrymi. ale wiecie, I no Lida to Glinda chyba... jako Kratos po prostu niech hmm. ale nie. chyba nie, nie, nie, nie, nie stwierdzimy wszyscy zgodnie, że na przykład nie wiem, wstydem jest w ogóle grać w tłumaczone gry, w po polski no nie, no, nie, nie jest Nie, w 90% nie. przypadków są kiepsko po prostu przetłumaczone tak. No, w sensie, jeśli jest tylko sam tekst, to jest jeszcze ujdzie, bo tam można się. A już nie mówię o tłumaczeniach ludzi z LEM, tak? to oni no, tłumaczą tak. co roku Call of Duty, tak. mhm. to jest poza konkurencją zupełną, ale myślę, że jeśli są tłumaczone tylko napisy, że to zazwyczaj wychodzi tak całkiem nieźle. Gorzej, jeśli rzucają się na głęboką wodę i chcą wszystko jakby zdabingować, to zaczyna się kiepsko robić, nie dziwak. Zazwyczaj. Chociaż są od tego fajne wyjątki. Tak. Widzicie, co będzie trzeba zaprosić kiedyś kogoś, kto po prostu zagra w nowe Call of Duty i przejdzie i nam coś opowie na ten Myślę, temat? Myślę, że... Coś nowego. Powiedz coś nowego. Ma, mam nawet jednego takiego znajomego, który chce chyba kupić tą konsolę właśnie tego X-a z, z tym brandingiem Jezus. Modern Warfare. Znaczy, no, ale trzeba się, trzeba się umówić, że jeżeli on bym opowiadał o tym, no to my jakoś. Ale mi się e, na przykład Spasujemy kendi... trochę, tak? Modern Miesz, Warfare było... 2 zajebiście podobało, ja dużo grałem w to na ich, nie, wiecie. no pewnie, że tak, to, to akurat tak no to był jakby taki kolejny krok yy, z, z poprzedniej czwórka? tak, tak, kurde tak gdzie, gdzie, no to, to był taki łow. faktycznie, wszyscy kupili, zostawili czwórkę grali, grali w to, ale no, no już kolejne, kolejne, stopnie wyżej to już nagle, no mówię, oglądam ten ostatni tra trailer i ja sobie myślę fuck co tam się zmieniło, co się stało przecież, przecież oni kilka nowych perków dodali no dobra, jakąś mina można rzucić i no i wszystko tak i kasujemy po 180 tak za rok będzie następna, nie martwcie się wiesz, jakie 180 przecież 200 plus DLC no no, no. no. no. dobrze wasze liczy Cztery razy w roku po 15 bucksów na DLC kolejne przecież ostatnio był chyba jakiś wykres idę na którą część Ile graczy wydawali pieniędzy? To właśnie średnio chyba na Black Opsy wychodzi 72 dolary. Czyli no ktoś tam Sporo. Każdy ktoś kupił jakieś DLC w Stanach powiedzmy. Ale ich. wiecie, że to jest, na, to jest najbardziej y, mu, y, gra na multiplayer, gra ogólnie na Xboxie, nie? Mhm. Według Majora, Majora Nelsona. No, Majora wszyscy to Nelson. Ma Nelson tak? największe źródło. Tak. No, no to... i wiedzy na pewno. No. Ale, ale a, a propos tych, tych jego tam, to było faktycznie chyba pierwsze Call of Duty, później kurczę. Faktycznie Halo. Halo. Nie, Halo. nie wiem czy Halo było drugie, czy trzecie, nie wiem. W każdym no. razie no, ten, ten, ten to Call of Duty, no tam nie schodzi z tych, z tych kurde list. Ale najpierw widzicie, najpierw. musicie na przykład przyznać, że Call of Duty ma w sobie coś takiego, szczególnie ten Modern Warfare 2, że Single player po prostu z sauna maksa. Do A multi Przy miało jest do czwórki. Tak, single. a multi tak przyciąga, że jak dla mnie, nie wiem czy się Bartek ze mną zgodzi. Bartek trochę gra na PC w multi. Nie, to nie w... grałem. Nie, ale grałem ja nie mówię o Modern Warfare, tylko ogólnie, że gra z tronu. Trochę tak, gra. To, to ma coś takiego jak gry PC-owe, w które się gra po sieci że cię tak wciąga na maksa, nie? Tak, Ty tak, nie no to na taki... Ja mam na przykład. Yy, no nakupowałem teraz tych gier, i szczerze mówiąc, nie mam ochoty w ogóle grać w nie po sieci. Jedyna gra, którą odpaliłem po Bo sieci. Masz zrąbany usługę sieciową. Nie, nie, nie, o to chodzi. Wiesz? Jedyna, gra, jedyna gra, która mi się spodobała w trybie sieciowym, to Need for Speed. Na... Zostawimy to milczeniem. Stary jest, nie wiem, nie wiem, czy wygraliście w Need for Speeda? Tego nowego ja Hot Tak, ja ale miał. w tego ostrego. Nie, no w tego co teraz wyszedł. W zeszłym roku. Tak. <laughs> bo teraz. jeszcze wyszedł w międzyczasie, wyszedł jeszcze Shift. No. Ale chwilę, ale powiedzcie mi, ten tytuł, który, tak o którym mówisz, nie było nigdy wcześniej takiego tytułu. Need Były for dwa takie. Był. Tak, With. właśnie, właśnie o tym mówię. Więc jakby no w tego, w ten, w ten ostatni, no nie grałem. No to powiem wam o, o tej rzeczy, którą tam dodali, bo za tą, za, tą, za tą gierkę jest odpowiedzialny kryterion od burnoutów, więc generalnie ktoś się spodziewa, że to jest Need for Speed, to raczej bym powiedział, żeby się spodziewał, że to jest burnout. I Czyli tam to w ogóle zapierdalamy jak rakieta. Tak, no nie ma, to, nie, ma to, nie ma to w ogóle nic wspólnego z symulacją, ale według mnie to jest dobrze akurat. A to, co dodali i to, co dodaje mnóstwo fanów do rozgrywki, to jest taka integracja sieciowa, społecznościowo, coś tam, tak? Mhm. Mamy niby swoją tablicę nie? i na początku sobie pomyślałem, kurde, nie? Kolejni zżynają z Facebooka, robią tablicę i tak dalej, i tak dalej. I wyniki, tak? Czas? I, czy, tak, czy, czy i, o ile, i o ile ta tablica jest w ogóle bez sensu, o, o tyle... Wszystkie te twoje wyniki z, w karierze są synchronizowane w sieci i mm -hmm. wyświetlają ci się przed każdym wynikiem e, osiągnięcia innych graczy, nie z twojej friend listy. Ale możesz nie też że... wybrać z całego świata i tak dalej, pewnie? Nie, nie, nie twoich znajomych. A nie ma takiej, że, że all? Nie, że, że wiesz. Wyświetlają ci się tylko mm. twoi znajomi i stary. I jak pobijesz swojego znajomego, który jest na pierwszym miejscu, to dostajesz dodatkowe punkty. I powiem wam szczerze, Uuu, a że... Do niego przy... A do niego przychodzi policja do domu. Aha, do niego tak, do niego to przychodzi mafia, stary. Badat. No, i powiem wam, że mnie to zajebiście motywuje do tego, żeby grać dalej, nie? Bo jak patrzę, że jest właśnie Grzesiek, że jest ten, Jules, tak, i inni, i oni są lepsi... Jules game. gra w takie gry? No. Myślałem, że już mu się nic nie podoba, dosłownie. Ale... Nie, no, no Właśnie nie ja się zdziwiłem, stary, ile osób jest w tym Need for Speedzie. Kolejna zajebista opcja, która w przypadku PlayStation Network jest po prostu... No, to jest, chyba zhakowali sieć. Jest, to jest bardzo popularne. Tak, to jest, to jest coś takiego, że e, jeśli chcemy grać z kimś po sieci i nie mamy za dużo znajomych jeszcze dodanych, co e, na nie jest standardem, że generalnie nikt nie ma e, wielu znajomych, ludzie nie mają tam znajomych na, na liście. To możesz sobie wyszukać znajomych, znajomych, czego nie U. da się zrobić z poziomu dashboardu. Nie możesz sobie obejrzeć, kto jakich ma znajomych, mm. a możesz to mm. zrobić z poziomu gry. W taki sposób. Myślę, Dokładnie. że Sony powinny się uczyć od Criterionu. Dokładnie. I ja, ja powiem właśnie wam, że, że mnie to kupiło. <śmiech> Generalnie. Gra jest, gra jest bardzo podobna do Burnouta. Nie trójki tego, tylko... Revenge? Nie, Paradise Island. O. Paradise. Paradise City? Paradise City, no. Właśnie I, i... to Paradise chyba tylko. Paradise, to Paradise. Tak. Nie, no, Paradise. <śmiech> <śmiech> Gdzie wy dodajecie tą resztę? Ale to było przecież w mieście Paradise, więc dokładnie to można powiedzieć. Na no tak te <głos> Też była z <bez> parku. <głos> <głos> Dobra, także, także no gierkę mogę polecić, ale to tylko fanom wyścigów. Znaczy powiem tak, Need for Speed to jest powiedzmy, to tutaj też się każdy ze mną zgodzi, to jest arcade typowy. Tak, grzejemy, nie patrzymy na nic, tak odbijamy się od bandy, jadąc 300 na godzinę. Na drifcie jeszcze. Na tak drifcie. Jeszcze jedziemy dalej, oczywiście no nie ma przeszkód. I ja też lubię w takie coś grać, pewnie, że tak. I, i, i to, to przyciąga, tym bardziej, że przychodzisz kolejne etapy, tak. Łapiesz jakiś poziom, nagle możesz to auto zmodyfikować w jakiś sposób. No jest grywalne, tak. Tak jak macie gdzieś tam napisałeś, yy, yy, to też jest faktycznie mocno grywalne. Ja się z tym zgodzę, kurde. Net for Speed, oprócz tam, mówię, prostry czy ten Shift, no to tak raczej a For Speed jest grywalne, to jest taka Shit. Shit, no Need no for Speed, shit. Jeszcze Pro Street, pro, pro Street. Pro, pro, sheet. pro, pro, sheet. pro sheet. Kur... Nie, nie wolno tak mówić. Ale <grym> wiesz, taka jest prawda, że Need for Speed gdzieś się skończyły w okolicach drugiego Undergrounda. Ja myślę, że one i... się na pierwszym Undergroundzie skończyły, niestety. No, chociaż też, no. też może. A do, wiesz, odrodziły się przy okazji właśnie tego Hot Pursuit. I... No. Pomiędzy tym była taka duża dziura, gdzie nic się nie działo i nie wiem, kto to kupował i nie wiem, skąd mieli pieniądze, żeby produkować następne gry. No i nie wiem. O, ja osobiście jestem niesamowicie podjarany. Jeszcze nie miałem w tej okazji zagrać. Ciągle czekam na jakąś taką... Wiem, że ta gra jest dosyć tania i pewnie o mnie długo łyknę. Brakuje mi właśnie takich jakby wyścigów i wiem, że to robiła firma, która doskonale zna się na Arkadzie, i to jest jakby brakujące A wiesz, Fajne jest to, że masz arcade'owe wyścigi, ale masz marki samochodów autentyczne. Mm. Czego nie to ma nazwa. w arcade'owych wyścigach. nie? Bo zawsze burnout, burnout słynął z tego, że jeździłeś po prostu samochodami z dupy. nie? Tak i nazwa też była właśnie z dupy. I... No tak, ale to, to, to kwestia kupna licencji i tak dalej. No to też nie mogą sobie tak. Dokładnie. No in w... for speed, dokładnie. Ale tak jak mówię, te, te w... Ja, ja, tak w ogóle to już jest jakaś historia w ogóle. Ja bym musiał to wygooglować, nie będę robił tego teraz Ale ja w ogóle grałem w jakiegoś Need for Speed'a Kiedyś na Playstation pierwszej generacji Który się nazywał Porsche Challenge Zajebisty A, był I to, mm -hmm. był, to było dla mnie coś, co po prostu jak gdyby, gdyby kiedyś nie rodzice To bo, bo, bo chyba bym nie odszedł w ogóle od tej konsoli Mogłoby się skończyć w szpitalu, naprawdę Ta część z Porsche była zajebista po prostu Nie, to bo naprawdę te, te porszaki Odkrywając, to, to kurde, no klasyk Gdyby oni jakiś taki remake tego wypuścili, Mogłoby być dobre <śmiech> O Jezu. a i jak to jest. Remake, I remake jest zawsze gorszy. Z takich jeszcze, mm. z takich jeszcze rzeczy, które kri, Criterion, criterion po, po, poprawiło, to nie wiem czy zwróciście na to uwagę, ale zawsze w Need for Speedach jak był ruch uliczny, to te samochody, które jeździły, to były no-name y takie. Tak. Mhm. I tutaj w ogóle mam zderzenie z jakimś właśnie takim no-name, patrzę, a on ma na, przedzie, na przednim tym grillu logo Nissana. U, to no to w ma... taki też, też zwróciłeś uwagę na szczegóły. Widać, no. się przypatrujesz. Ale to nie bo jak masz, masz stłuczkę, to jest w stylu Bernauta. Wiesz, że kamera mm. stary, osiem tak. ujęć, nie? Reżyser tak. pracował nad każdą stłuczką. <laughs> no to jest a, a czy fury się tak samo fajnie gną? jak w tym jak w puszki. Właśnie. Wiesz co? Nie, nie ma czegoś takiego, że one się tak rozwalają. Ale a, po, po jakichś jakiś stłuczkach potem załóżmy jak wracasz do gry to już to auto jest takie mocno podniszczone nie? że jest zdarty lakier nie? i tak dalej jest takie pogięte no i mogą cię też rozwalić nie? masz taki pasek, że tam kończy ci się powiedzmy energia tego samochodu no i możesz Spoko. zawsze tam Spoko. wylecieć, ale generalnie właśnie tryb ten z policją, gdzie uciekasz jest zajebiście rozwiązany przypomina trochę grę, która nazywała się kurde, teraz teraz Bern? Coś... Nie. Coś takiego mm. nowego, gdzie też taki arcade, co się dużo strzelało tymi samochodami. O jejku. Kurde, nie mm. pamiętam. No, nie niedawno powiem. to wyszło, chyba w zeszłym roku. No, w, w każdym razie masz, masz, możesz wypuszczać kolczatkę, zagłuszać. A to nie split sygdalny. second? Nie. nie, nie, nie, nie, nie, ale w podobnym Blur? klimacie. Jak? Blur. Blur. Blur. No. Blur. Będzie po polsku, panie. <laughs> Ale to, nie, bo Speed Second był właśnie taki bardziej, a nie. Nie, to, to może nie. To może nie. <laughs> nie, bo Blart to był mniej więcej coś takiego jak Mario Kart, tylko z samochodami. No tak. A, no to tak. tutaj jak a... ścigać ci policja, to masz Mario Kart. Aha. A, Ale będzie, się... a będzie coś więcej na temat tego nowego tytułu, który, który kupiłeś z tego z Gdzieś na w, tym serwisie? Na, na, na, na, na, na, na Tak, na, na, na, na boku napiszesz coś? Muszę przejść, nie? Ale to A, szybko mi pójdzie już. Fabułę tutaj. musisz przejść, tak? Właśnie i kolejny plus, nie ma tam fabuły żadnej. O, to to jest najważniejszy plus w ścigałkach. Nie no, ma fabuły. No bo po prostu, nie wiem, widzieliście, dlatego widzieliście zapowiedzi tego Need for Speed: The Run? The Run. Mi się bardzo podobała ta sekcja uh, Quick Time Event, gdzie, gdzie ty biegnie, wciskasz trójkąt. Za chwilę jest, uwaga, trójkąt. I na końcu wciskasz też trójkąt. <śmiech> Nie wiem, jak ty to zrobił. Nie wiem, jak on... Trzeba mieć takiego skilla, żeby to w ogóle wyklikać. Pełen podziw. Nie, Trzeba trzem... być winnym. No, <śmiech> albo... <śmiech> Myślę, albo że całym teraz... gościu nomad by sobie poradził. Okay. <śmiech> to to, to no. bez problemu. No. Ale ja się zaczynam martwić właśnie o przyszłość Nitro for Speed Tak. Znowu się zacznę. No, no, wiecie co, jeżeli będą robili dalej klimat Arcade, ok, ale jeżeli spróbują mm, tak, nie wiem, Grand Turismo przeskoczyć, czy w czy Forza, czy, czy cokolwiek, to no nie mają szans, tak? To już nie jest ich y, teren. No, no dobrze. Ano. Ale się ano. smutno ano. zrobiło, powiedziałeś coś, <śmiech> Radek. <kiwie>, nie wiem, od <śmiech> razu <roku. wszyscy>. <śmiech> Dobrze, dobrze. Nie, a, a co myślicie o tym Need for Speed myślicie the Run? W sensie myślicie no, mi się podoba myślę. idea tego, że jedziemy z jednego, powiedzmy, tam coastu do drugiego coastu, tak? No, to, to jest fajny brzeża. pomysł. To jest to... zajebisty pomysł, ale jak no. widzę właśnie te sceny i że jest jakaś fabuła, po prostu, ku... Ja no szczerze chociaż... mówiąc nie wiem, pierwszy słyszę ten tytuł, więc nie wygląda nie, nie, Ja pamiętam, że chyba na Gamescomie była prezentacja, kiedy typ, na pierwsze samochodem, jak są jakieś lawiny, to jakaś górska trasa wyglądało całkiem spokojnie. Nie wygląda zajebiście, no tyle tak, że ja bym i chciał, co żeby do tych gameplayu... quick timów nie było w ogóle. Właśnie, właśnie no. powiedzmy, niech zostawiam tak jak gameplay tak jak wygląda bo spokojnie, ale nie, nie będzie żadnej fabuły, ani quick time'ów i będzie deal, myślę. fajna tak. A co sądzicie o Uprising 44? O. <laughs> zabiłem teraz wszystko. Tak. Chyba, ja. mi, się, chyba mi coś w ten. Internet wyłączył. Nie. Ja zobaczyłem screen i zastanawiałem się, czy, czy w międzyczasie nie wsiadą do jakiejś maszyny czasu i nie przyniosą się do lat 90. Jest ta gra na paskudnie. Ale to jest ja. tylko wersja. To jest tylko wersja wiesz. Podejrzewam, że wersja akordowa. Tak. tak. Starcrafta wyglądała 10 razy lepiej. Chociażby to było bez... Niemożliwe. Niemożliwe. Mnie rozpieprzyło jedno. Bo powiedzmy, jeśli gościu pokazuje tramwaj, nie? Mówi o, zajebisty tramwaj. Nikt takiego tramwaju nie zrobił, nie? Ale ten tramwaj stoi na bruku, który składa się z tekstury, która powtarza się na całym... wszędzie po prostu. No jest wszędzie. Ten bruk jest wszędzie taki sam. <śmiam> to jest wersja alfa. No widzisz, mógłbyś zostać pr O, jest wersja alfa. I wszystko to. jasne. Dokładnie. <śmiam> nie, ta gra będzie szratem, nie mówię o niej, po prostu to jest straszne. To nie, no obo... to będzie tak, to, to będzie raczej taki tu, hm, hm. jakieś tam dzieci kupią, nie wiadomo. No, za 20 złotych sprzeda... będzie można kupić. Nie jest, ja tam nie chcę kupić nawet tego po, po 3 lata, nawet za złotówkę, więc... Dzięki. Dzięki, Dzięki. Czyli co? Red Dead Redemption lepsze. No to, to tak, no. Tu, tu akurat we, przejdę na stronę Bartka i, i tak, no zdecydowanie lepsze. Dobry, D dobry, dobry tytuł. Dobry tytuł. W takim tytuł porównaniu wypada dobrze. O Jezu. No, także ja mogę Wam, mogę wam wszystkim właśnie polecić tego Need for Speed'a. On jest tani w ogóle. A, i z takich nie wiem jak jest na Xboxie. Ale jeśli by ktoś chciał 79 kupować. Złotych. Właśnie, ale jeśli ktoś by chciał kupić sobie tą grę na PS3 To no. jest taki mały szczegół. Z taki mały szczegół, ponieważ Ach, e, gra e, polega w dużej mierze właśnie na sprawdzaniu online, tego kto jaki ma wynik, na wyścigach online, które w ogóle nie lagują. to, jest pierwsze, to są pierwsze wyścigi, e, które grałem po sieci, które nie lagowały. No, ale żeby pograć sobie po tej sieci musicie wklepać na PSNie kod, który jest dołączony do nowej kopii. I Empik tak. na przykład robi coś takiego, że w Empiku można kupić teraz kopię gier używane. Tak. I ta kopia jest tańsza 10 zł. No ja tak się zastanawiałem. No, ale może, deal. może hmm. nie może kupić tą używaną dychę taniej. No i kupiłem w końcu nową i potem po prostu mówię dobrze, że się nie dałem złapać na te 10 złotych, bo, bym po bo prostu... byłby wykorzystany kod, tak? No tak, masz wykorzystany kod i musisz kupić kod pewnie za 3 dychy, nie? Mm -hmm. Bo mm -hmm. DLC kosztuje 26 złotych na przykład. Mm -hmm. Ale słuchaj, czy, czy no tam jeszcze Electronic Arts coś ma w ogóle z tym wspólnego? Tak, czy... tak to, to jest ich super zabezpieczenie przed rynkiem wtórnym. Dokładnie. Mm. Tak, zamiast robić fajne gry, wrzucaj kody. Wszyscy się <laughs> Niestety żyjemy w takich dziwnych czasach, że... No faktycznie, to taka ciekawostka. Nie, nie, nie słyszałem o tym. Nie, nie wiedziałeś o tych kodach yeah, jeszcze. Yeah, no. Ale wiesz, ale z drugiej strony to jest to, jeśli patrząc od jakby z ich perspektywy, to to jest zajebisty pomysł. No to no prawda. prawda. Jakby zrobili coś takiego w Modern Warfare, to przecież Spokojnie. wycinają cały rynek wtórny. Bo wiesz, Przez gierka tutaj, będzie kosztowała 10, egzemplarzy, tak. No, tak. Wiesz, bo gierka będzie kosztowała 10 dolców taniej załóżmy tam w GameStopie, nie? Czy gdzieś, a załóżmy ten kod na, na ps czy na Xbox Live będzie kosztował 30 dolarów. Nie, no tak dużo tak chyba nie. No ale nie wiem, ile, ile kosztuje ten kod. Nie, nie sprawdzałem, no ale Też nie, nie, sprawdzałem. Wydaje mi, nie wydaje mi się, żeby to kosztowało 10 zł, tak? No, wiesz co, może kosztować 30 zł, o. albo 10 dolców, albo 800 microsoft point, jeśli chodzi. Tak strzelam zupełnie od czapy. No tak, no ale zawsze to jest jakaś kasa, nie? No, tak. Boże, Boże, aż się spociłem po prostu, tak już wiadomo. Duszno jest, oj duszno. A czy coś, duszno. coś jeszcze o czym będziemy mówili? Kurczę, szkoda, ja że... Ja chcę powiedzieć o gierze jednej, w którą grałem teraz na mięknie. Radek pewnie widział, jak jestem zalogowany na Xbox Live. No tak, no ale to pudełko. ogólnie, tak jeszcze ci przerwy, to ogólnie to widać po tobie, że, że jak Bartek, wiesz, zaczniesz coś grać, to, to albo full, nie? albo w ogóle nie ma. <laughs> to prawda. Z Castlevanią będzie bardzo podobnie, bo mam z całą pudełką Castlevania Lords of Shadow. Tak, i gra jest przednia, wyszła pod koniec tamtego roku, jeśli dobrze pamiętam, w listopadzie. No, no w właśnie chwili. jest, no właśnie jest to, ale... No no właśnie jest, ale myślę, że jest bardzo dobry szpil. Generalnie ludzie, robili to ludzie z Mercury's Team, takie małe, nie wiem, czy małe studio deweloperskie z Hiszpanii, które robiło wcześniej, zrobiło takiego przeciętnego dosyć FPS-a. Mhm. Oczywiście wydawcą było Konami i gra powstawała ze współpracy z Kojima Productions, jeśli dobrze pamiętam nazwę tego. To jest jakiś hack and slash, bo tak patrzę, że... E, taki tak, taki to jest właśnie taki... Wora, to mojej dziewczynie by się spodobał. Dokładnie to jest wiesz taki. Generalnie to jest reboot serii, jeśli chodzi o wiesz, 3D i, i grę, dużą grę na, na duże konsole, bo w międzyczasie jeszcze pojawiają się jakby odświeżone wersje, znaczy pojawiają się na Xbox Live, czy tam PSD-nie pewnie też odświeżone wersje tam tych starszych wersji znanych z, z, poprzedniej, z poprzedniej generacji konsol, a, i to jest generalnie takie nowe wejście w tą w serię z 3D, bo nie wiem, za czasów PS2 pamiętam, że wychodziły jakieś tytuły z z, z serii Castlevania. Tak, a, ale, tytuł znany. No, ale generalnie nie, nie cieszyły się te wersje 3D zbyt jakby dobrą opinią i zbyt dużą popularnością, a to jest zupełnie inaczej. A, no i generalnie to jest, to jest tak, jak właśnie Maciek powiedziałeś, taki hack and slash w połączeniu z, z takimi drobnymi elementami platformówki i z bardzo fajnymi puzzlami do, do rozwiązywania. No to jest gra dla mojej naszej i właśnie tak. piszę, żeby sobie kupiła. Znaczy, <laughs> Bartek, jak ją, jak ją skończysz już, to jak będziesz chciał gdzieś tam sprzedać, to nie wystawiaj na Allegro, tylko napisz do mnie to ja tam wezmę od ciebie też. też to jest bardzo dobry tytuł. Nie wiem, jakie. Na pewno jest bardzo fajnie napisana fabuła, co jest rzadkością dla, dla takich gier hackerslash. Nie, nie wiem, to, to wbrew pozorom nie powiem, że to, ta gra ma jakiś większy przekaz. Chociaż myślę, że jest dosyć ciekawe i ciągle jakby w jakiś sposób przyciągała mnie do pada i byłem ciekawy, jak to się dalej skończy. Generalnie jest coś takiego, że gramy z Gabrielem z, z tych Belmontów, czyli z tego klanu, który zajmuje się wyrzynaniem wampirów. Jesteśmy członkiem takiego bratwa światła, chyba to będzie dobrze, jeśli dobrze sobie przypominam. I na, na Ziemi panuje zło, chaos i bardzo, bardzo źle. I naszym głównym celem jest jakby są jakby dwa cele. Jedno to przywrócenie tego porządku na świecie, czyli oczywiście standardowe, a drugi to drugi standardowy motyw, czyli próba wskrzeszenia swojej ukochanej, która zginęła parę dni temu. I on, i może ten, może pomóc e, maska Boga, jeśli dobrze pamiętam, która jest w posiadaniu trzech takich wielkich bossów, którzy są jakby właśnie tymi tytułowymi lordami cienia, jeśli dobrze kojarzy. I, I główna fabuła rozbija się o zdobywanie kolejnych elementów tej maski i przy okazji zwiedzamy cały świat. To jest bardzo e, różne w, w porównaniu z innymi częściami kasowani. Tutaj nie mamy jednego zamku, którego ciągle eksplorujemy, tylko główny bohater jakby e, przemierza dosłownie cały świat i, i naprawdę jeden z największych plusów tej gry to są zróżnicowane lokacje. Praktycznie każdy level to jakby inna kraina z bardzo świetnie zaprojektowanymi miejscówkami. I z świetną grafiką. No to jakaś, jakaś tam fabuła jest do tego w sumie? Jest, i jest całkiem, całkiem znośna. Mhm. I, I nad, jakby, swoje palce też masiał w tym Hideo Kojima, jeśli lubicie, jakby tego pomysł. Tak, ale, ale w, tego, w tego typu tytułach, no to faktycznie większy fan jest tego. Nie, że my tam gdzieś uczestniczymy w jakiejś historii, tylko z tego, że my faktycznie lecimy, siekamy i wszystko ładnie błyszczy naokoło i, i, i punkty nam lecą, jakieś tam doświadczenia mm, czy, czy jakieś tam, Tam w jakiś sposób pewnie tą postać można ulepszać, nie wiem, czy, czy, czy broń, czy Tak, kupujesz i, nowe tak. kombosy i w międzyczasie dostajesz nowe jakby umiejętności i fajnie to wpływa na gameplay. Więc tak, jest naprawdę świetna grafika, świetnie zrobione cut bardzo dobra fabuła, świetny voice acting, bo tam u... Narratorem jest sam Sir Patrick Stewart oh, oh. E, i całkiem jeszcze inna plejada, jeszcze inni aktorzy, wszyscy są bardzo świetnie zdabingowani, czasami lip-sync trochę siada, no ale to ze względu chyba na, nie wiem na co po prostu jest to zrąbane, jest bardzo klimatyczna, e, design, nie wiem, bohaterów, potworów, świata jest świetnie zrobiony w przeciwieństwie, nie wiem, do jakichś, nie wiem, japońskich RPG, gdzie wszystko jest upstrzone jakimiś dziwnymi kolorami i jakby jesteś w stanie to przetrawić tylko jeśli stwierdzisz, że to jest mega kiczowate i tak to już musiało być. Tutaj naprawdę jest mroczno, jest dosyć, jest dosyć mrocznie, jest bardzo ciekawie. Fajne są bardzo walki z bosami. Trochę na początku walki z bossami przypominają to, co znamy z Shadow of Colossus. Ale jest bardzo, czyli... jak jest, jest, jest trudna? Nie, wiem, na ten nie, nie nie jest zbyt trudna. Aż momentami, że się ten... wiesz, zatrzymujesz na dwie godziny nie, przy jakimś bocie, nie. bo nie da się przejść? Nie, generalnie jest bardzo jakby to wszystko płynie się rozgrywa i nawet te elementy platformowe są bardzo fajnie zrobione. Wiesz, tego typu tytuwa czasami twórcy przesadzają jakby z tym, z tym poziomem, nie? Nie, to znaczy, tutaj to tak nie jest. Kurde, ja, ja mam takie, ja mam właśnie zupełnie odwrotne wrażenie, że generalnie hack and Slash są tak zrobione, że nie są zbyt trudne. I że generalnie... są? Może te... Dla mnie na przykład zajebiste jest to, że w God of War po pewnym czasie, już jak jesteś dalej, to nie wystarcza taki zwykły, tak zwany ten baton mashing, nie? że można mm -hmm. napieprzać jedną kombinację, załóżmy kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat nie i przejdzie całą mm -hmm. grę. Tylko, że tak. już musisz kombinować, dobierać strategię, zmieniać bronię, robić inne kombosy i tak dalej, i tak dalej. nie? Mm -hmm. Ale wiesz co, może tak wcześniej jest jakby slasher, nie wiem, z, z, już takie bardziej oldschoolowe i hardcore ze wcześniejszych generacji, ale też na przykład to co znamy z PS2 nie wiem, Devil May Cry, czy A. z pierwszego Xboxa, Ninja Gaiden, który był po prostu zabójczy, jeśli chodzi o poziom trudności nawet na takim normalu. Tragedia, gra ludzie, tragedia. Ludzie niszczyli pady po prostu. I, I fakt, że te nowe slashery są jakby bardziej takie casualowe i fajnie to wszystko wygląda i musi. można może kasowanie nie można przejść, maszując jeden przycisk, ale dużo fajnie jakby to wygląda, kiedy e, próbujesz ogarnąć kilka kombosów, i walka ja, jest naprawdę widowiskowa. Ja bym ja bym właśnie zagrał w to, w to nowego Godow War. No, ja jednak mając jeszcze za czasów PlayStation 2, grając e, w poprzedni God of War, to faktycznie całymi godzinami siedziałem w ogóle. Potrafiłem gdzieś wstać w sobotę o siódmej i, i, i w to grałem. Mocno mnie to wciągnęło. To od no razu fakt. ci powiem, no. że jakbyś sobie kiedyś kupił PS3 i kupił sobie potem God of War Collection, bo chciałbyś hmm. sentymentalną podróż odbyć i uwierzyłbyś tak. w to, że to jest... Na pewno, ja, e, ja bym sobie na pewno przeszedł dwójkę. Że wiesz? to jest no, ja High Definition bym... i tak dalej, to nie wiesz w to. Generalnie tak widać, że ta gra była na PS2, no oryginalnie to... zrobiona, nie da się w to grać po prostu. Szczerze mówiąc, nie da się po prostu. A no, poziom to jest ten... trudności jest faktycznie wyższy od y, trójki. To jest ten jeden z tych tytułów, za który właśnie, no kurde, no nie lubię PlayStation Że, że no. No niestety, no, no. pograłbym w to na, na X klocku. No. no. Niestety Szkoda. mogę powiedzieć z takich fanbojowych jeszcze tematów. Tak, już powiedzmy, kończąc... To są, ja jeszcze powiem na końcu, że no. kasowania 9 na 10 ja radzi się, jest zrobana tylko kamera, której nie ma. Aha. Generalnie jest tak właśnie... Nie, no jak no ja ją ciebie Bartek, biorę. Ja ją biorę od Ciebie. Spoko. To ja już biorę, nie wysła do Ciebie sobie. od Rosona wezmę. <laughs> no, koniecznie musisz jest tylko... To jest jedyny mankament, który jakby nie pozwala mi w pełni jakby powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych gier zrobionych kiedykolwiek to właśnie ta kamera, która jest ustawiona tak jak właśnie w God of War 1 czy 2, po prostu nie macie wpływu na to, nie możecie jej zmienić, tylko tak jak sobie to wymyśli twórcy. I wiecie, jak to jest zazwyczaj w takich przypadkach, że twórcy musi skoć na jakąś platformę wzi. i tak, nie jest... Tak, je nie widać, albo nie widać tak, po właśnie. I to jest najgorsze. Czasami w walce też nie widzisz swoich przeciwników, ale mm. gdzie jakby to wszystko ogarnąć. 9 na 10 wierajcie się. Ja mogę... I DLC są zrąbane, nie kupujcie DLC. Nie kupiłem <laughs> DLC, ale nie kupię. Nawet dla talaka. Dobrze, no nas, jeszcze... ale dobrze, że nas taki Bartek potrafił uprzedzić przed takimi... No, mówię wam. I, I mówię wam, że jest wysokie jakby taki współczynnik powtarzania, jeśli chcecie przejść, bo grę można sobie przejść na różnych poziomach, w której można się zbierać różne znajdźki, odblokowywać artworki i, i są jeszcze wyzwania dla każdego poziomu, więc spokojnie wystarczy. Na... I sama fabuła jest jakby, przejście gry zajmuje około 25 godzin, tak na lightie, o, a na normalu, o, więc jest całkiem e, sporo sporo. No. Jak ja o no tym to... myślę, to jest po prostu miesiąc grania. No. Spokojnie, Spokojnie, dwa dni. <laughs> no. <laughs> <laughs> oh, <Jezu. laughs> grasz hardkorowy właśnie. Tym, tym się objawia gracz hardkorowy. Dokładnie. Spokojnie, dwa dni. O Boże. Ja mogę jeszcze jedną rzecz na koniec powiedzieć, bo to jest taka refleksja właśnie z grania w Need for Speed. Jeszcze mi się przypomniało. Natury ogólnej. Będę... Tak, natury ogólnej będę... będę... O tym zresztą jeszcze pisał, ale, ale, ale wspomnę teraz o tym. Yy, zawsze jak miałem Xboxa i, i patrzyłem na te wszystkie opinie, tak, że PlayStation zaufmy się i że pad jest do dupy, to sobie myślałem tak, no w sumie może i jest do dupy, ale przecież grałem na PS2 i wcale mi się tak źle nie grało. nie? Nikt na PS2 nie narzekał, że jest chujowy pad. To był bardzo dobry zajebisty. No bo to prawda, wtedy był. Dokładnie. Eee, no i teraz grałem sobie w tego Need for Speed'a i muszę powiedzieć, że musiałem przez 5 minut szukać takiej pozycji, żeby mnie ręce nie bolały. Bo e dodawanie gazu za pośrednictwem tych powiedzmy triggerów, tak? E tych spustów. R2? Są, tak, R2, które są, bym no, na maksa niewygodne. Jest karkołomne po prostu. To jest straszne. Ergonomia tego urządzenia jest tak chujowa, że no, ręce opadają. No ale wy się cieszcie, bo macie pad od Xboxa. No właśnie ja chciałem też o tym wspomnieć, no to faktycznie kurde, te, te, te, ten, ten pad od Xboxa no, jest większy, cięższy, no wiadomo, tak te baterie i tak dalej, no, no, no jest, ale jest no, jednak wygodniejszy. No ja pamiętam gdzieś te czasów, jeszcze mając PlayStation 2, gdzieś, gdzieś jak tłukłem w Tekena. No, to przecież nadgarstki, wiesz, zabandażowane po prostu, odciski na, na kciukach, no bo on w jakiś sposób taki jest zbudowany, no. dziwny. Jest no, ciężko, no. No, ale wiesz, w Tekkena na przykład grać na padzie od Xboxa, to. To też, no, bo no, no, to, to, to inna bajka to ja jest. generalnie Tekena, grać w Tekkena to jest. No, nie, nie, nie, przepraszam cię. <laughs> nie no, no ale wiesz, no, w porównaniu star... z arcade stickiem. Ale wiesz, z tym, co możesz ś... zrobić. Śmieszne, na arcade są, śmieszne są akcesoria, bo. Byłem na, na, na tej konferencji zapowiadającej WCG, no i tam były właśnie konsole do grania w Tekena, tak? Mm -hmm. Przyszedł jakiś gościu, Przyszedł który prowadzi, prowadzi jakiś tam serwis o Tekenie i Kółko tak dalej. Tak dalej. I, typ miał, I typ miał taką przejściówkę do, do Xboxa do podpinania pada od PS1. A co to ciekawe, nie? I to, co było najśmieszniejsze, że gościu, gościu tam grał, na tym padzie z od PS 1 ja i tak dostawał w pierwszą. <głos> <głos> to było Też genialne, bo pro. to pokazuje właśnie jaką fikcją jest robienie z siebie pro gamer'a. <głos> po prostu. Ja widziałem jakiś filmik na no chyba na Eurogamerze o, o klanie, który jest generalnie taki uber pro i ma jakiś pro graczy w teamie. I tam oczywiście wszyscy napieprzają w Quake'a. No. I tak dalej. I jest jakiś shot, gdzie typ gra w Street Fightera 4 na PC cie. i nie uwierzycie, co jest bardziej pro od Arcade Stick'a, klawiatura. Mm. Ty... A propos jeszcze <śmiech> takich akcesoriów yy, yy, bo słyszeliście tam, wspominaliśmy o, o tym Counter Strike nowym tron mhm. tak. E Counter Strike nowy ma być cross platformowy między PCem a PS trójką. To jest pewne? To jest pewne. W sensie. Aha, i tylko między PC PC-tem PS3. i PS3 i tak. Xboxem, czy nie? No to wcale nie jest cross -pla platformowy. Jest, no jest między dwoma platformami. Z dwoma, <grym> całymi dwoma. Ale to, co mnie rozpieprzyło i czym mnie kupili na Maxa, O czym w ogóle nie pomyślałem. Do PS3 można podpiąć sobie pod USB klawiaturę i myszkę. No to czyli będziesz mógł sobie pograć w Counter Strike, tak? Dokładnie. Z ludźmi, <grym> którzy mają PeCeta bo po prostu jak ja o tym słyszę to mam uśmiech na twarzy i myślę sobie kurde jaki to jest zajebisty sprzęt może no no tak, mają to, bo... lipnego pada, nie? ale mogę sobie klawiaturę i myszkę podpiąć. Ty, ty, ty nie mając PC-ta tak zwykłego, no to mogło być ty, czy, czy wiesz, no, a no co, a jakiejś wersji na, na Maca nie będzie? Będzie, pewnie, co? Też... pewnie będzie, no, ale wiesz jak się gra na To już trzecia no tak, platforma no, będzie. A na, no, nie wiem, na MacBooku, no to raczej to też i mija w ogóle z celu, nie? No, trzeba kupić Maca Pro za 20 tysięcy, żeby pograć. Tak. To jest, to, to, jest tak. to jest drogi komputer do grania. <laughs> Dobry komputer do grania, to się zgadza. Tak, tak. W emulatory. Oj, ale już, już sobie narobiłem ochotę i, i prawdopodobnie jak zakończymy, to pójdę sobie e, i sobie pogram. O, to dobrze. Dobrze. Wreszcie. Ja, ja, ja, ja, ja chyba sobie pojadę chociaż jeden wyścig w NFSA, albo odpalę ściąganie Assassin's Creed'a jeszcze raz. Co? Twoja nowa gra, ściąganie No, dzisiaj nie mogłem nic grać, bo mi się ściągało przez cały dzień o, To smutne Masa Ale nie, gra. jeżeli chodzi o to to faktycznie ja jak kliknę, wiecie pobierz i mi się pokaże tam półtorej giga demko dziwne no to faktycznie to idzie moment i, i no, no na nie zdarzyło, się W tak. życiu nie miałem takiego problemu, to się w sekundę ściągało No mm. Tutaj tutaj e, DLC do Mortal Kombat 60 mega się ściągało o 10 minut Wow. To jest, kurde, ja mam wrażenie, jakbym jechał czasami po prostu na Neostradzie. No Ale to, ja, to nie to obrażając z ludzi z No Oczywiście. O Jezu. Dobra, słuchajcie, myślę, że możemy kończyć, bo, bo nam się kończą chyba tematy. Trzeba iść bo... pograć. Trzeba iść pograć, a już się tak. robi ciemno. Ja muszę dobranockę jeszcze obejrzeć jakąś. Tak. Jestem mhm. fanem oglądania filmów do snu, że zasypiam przy nich po prostu po 10 minutach. Jaki ostatnio dobry tytuł oglądałeś, żeby zasnąć przy nim? Liberator. Właśnie. <grym> Brzmi i tak ambitnie. No nie mów, że nie widziałeś. No nie widziałem, ale ja nie pamiętam teraz. Klasyk ja obejrzeć... ze Stevenem Seagalem, no stary. Zajebiste? A, chyba tak. A ja chcę obejrzeć Commando ze Schwarzenegerem. Kurde, ale tak, też to... ostatnio oglądałem. Nie zasnąłem. No to jest klasyka o człowieku. No teraz <grym> mam jeszcze do... do obejrzenia Liberator 2. <grym> No to macie tam kino, no, to trzeba przyznać. Niezłe. To, Grubę. To gruba. Dokładnie, to jest gruba sprawa. Dobra, ja wam zajebiście dziękuję 85 za to, że... komando. Oh, Arno, szło, co nagle? Ja, ten film był w pyta. przecież to Ale na Ale koniecznie obejrzyj Oglądałem sobie bez lektora. Dzień. Bez lektora. A daj spokój, przecież lektor to jest klasyka, musi być ten lektor. Nie, nie obejrzyj, jak sobie, obejrzyj sobie bez lektora, bo padnie z ośmiechu. Kurde, będę ja się no? szukał. Ale yes. słuchajcie, John Matrix się Arnold nazywał no. wtedy. Ja pierdolę. Ja no. pamiętam tą scenę, jak ma, trzyma takiego czarnucha za gardło, za, za ubranie i mówi, że zabijecie ostatniego i coś tam, coś tam. Ten no. mu wyjawia wszystkie te info, całe to info i mówi e, to teraz cię zabiję, ale mówiłeś, że zabijesz mnie jako ostatniego. Żartowałem. No. <laughs> tak było, kurwa tak. Oj, nie, ja, to, ja ten film jest boski, w latach tam 90. chyba, to oglądałem na stop na VHS. On był po prostu bezkonkurencyjny. Bez ale wiecie, hmm. wtedy się nikt do tego nie przyczepił, nie? To było jakby no kurde, nie? No, no ale wiesz, to... najlepsze jest, że ja go odpaliłem jakiś czas temu i w ogóle wiesz, totalnie byłem zniszczony, bo pierwszy raz słyszałem głos Arnolda <śmiech> <śmiech> I on ma taki akcent, że można się no podstrać po prostu ze śmiechu. Dlaczego ten film ma tylko 6 i 3 na IMDB? Ja jeszcze ja 10 wstawiam. Musimy no. dać gwiazdkę. Każdy No gwiazdkę. 10, 10. już się zmieni. I w ogóle pamiętam jeszcze ten motyw muzyczny z, te, z tego filmu. To Taki, nie będę śpiewał, ale jest zaje... Mogliby zrobić grę. No, jeśli robią grę Rambo, to czemu nie? Grym Mando. Ale jest to pewnie na jakimś tam Nintendo coś wyszło. o Komando. Tylko się nazy inaczej nazywało. Pewnie biegałeś po dżungli i strzelałeś do tam. Kontra. Tak. No. Nie, to pewnie jest inspiracja. Dobra, Dobra idziemy, idziemy grać. Idziemy grać. grać. Ja wam serdecznie dziękuję. Byli ze mną Bartek i Radek. Dodawajcie że że się... nas, no. no. Xbox Live, dodawajcie nas. Było nas. Mam nadzieję, że za tydzień będzie jeszcze Grzesiek. To, to, to będzie nas. Może no, to jeszcze to będziecie to, na, na pewno będziemy na... Nieraz, się no, no, jeszcze no. Bo to wszystko są bardzo zapracowani. Cześć, no. tak. To jest mm. beta-baprytik, ale tak yeah. nie mogę. Ciężki no. Dobra, <grym> do usłyszenia. Hello. No, cześć. so sad it was the best I ever had